POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek dziewiąty. Drugie spotkanie z Michałem Bukojemskim, filmowym człowiekiem orkiestrą, dotyczyło jednego z jego ulubionych filmów. Jeśli włoski neorealizm wam nie straszny, będziecie dobrze się bawić. Tak jak ja. Zapraszam. Film złodzieja. jednym z Twoich ulubionych? Ach, trudno powiedzieć, że ulubionych, ale na pewno filmem, który zrobił na mnie e, ogromne wrażenie. Kiedy byłem mały, kiedy byłem chłopcem. Ja pamiętam, że e, kiedy zacząłem samodzielnie chodzić do kina, to właśnie poszedłem do Polonii w Warszawie. Polonia miała bardzo ciekawy, charakterystyczny wystrój, supremą, były wyłożone ściany. To była bardzo szeroka sala stosunkowo krótka. Dzisiaj tam Krysia Janda ma swój teatr. No i w tej polonii obejrzałem Złodziei Rowerów i kompletnie nie mogłem zrozumieć, dlaczego ten film był głośny, o nim się mówiło w prasie i, i, i cieszył się taką wielką estymą. Bo to był film o jakichś biednych ludziach, którzy byli tak biedni, że ktoś ukradł rower i to było jakimś problemem i w ogóle dla chłopca to było niezrozumiałe. Ale oczywiście, kiedy patrzę z perspektywy na ten film, to po prostu włoski realizm był strasznie ważny w tamtych czasach. On w jakiś sposób współgrał z naszą rzeczywistością tamtych czasów. Niby ten rodzący, zrodzony socrealizm w Polsce był pełen optymizmu, ale życie było strasznie smutne i to, że ja na ekranie obejrzałem życie Włochów, które było tak samo smutne, albo może jeszcze bardziej, to jakoś, jakoś mnie potrząsnęło. Dlatego ten film utkwił mi tak głęboko w pamięci, jako bodziec emocjonalny. Może przyznać, miałem podobne odczucie, jak do Twoich początkowych, gdy widziałeś, po prostu się zastanawiam, dlaczego ten film jest taki ważny i potem szukając informacji trafiłem na takie zdanie, dzisiaj to już jest powszechne i w serialach i w telewizji, że to jest po prostu jakby upadek człowieka, tragedia, tylko że tragedia człowieka takiego właśnie zwykłego, nie jakiegoś wielkiego bohatera, kogoś kto coś wielkiego osiągnął, tylko takiego zwykłego człowieka po prostu z ulicy. To się też przekłada dodatkowo na to, tą zasadę na realizmu, mm. że wybieramy aktorów amatorów i Vittorio De Sica wybrał właśnie tak całą obsadę, Tutaj podobało mi się, że jego producent zgłosił mu do tej roli, nie wiem czy powiedziałeś Karego Granta. On stwierdził, że nie robi tego filmu, jeśli tak będzie to wyglądało, bo on robi to po swojemu, dobrym swego i moim zdaniem lepiej. Kary no, Grant na pewno by też dodatkowo coś wniósł, ale nie byłoby to tak fajnie. A też stwierdził, że jako że on był aktorem. Do tej pory jak wziął się, zależył serię, zagrał chyba w ponad 100 filmach i on stwierdził, że jeżeli bierze człowieka z ulicy, Tutaj był dorobotnik, to łatwiej jest go uformować i żeby on odegrał to, co on chce, niż już aktora, który ma te pewne naleciałości, prawda, wyrobił sobie już jakieś zasady, że on to zrobi tak czy siak. I czy ty uważasz, że to jest słuszna zasada, że w sumie w pewnych wypadkach lepiej jest wziąć kompletnych amatorów, niż kogoś, prawda, który ma już jakiś dorobek i który przyciągnąłby widzów? Ja nigdy nie reżyserowałem filmów fabularnych, ja po prostu nie mam doświadczenia. Ale oczywiście są koledzy, którzy zdecydowanie potwierdzają Twoje poglądy, które tutaj wyłożyłeś, że czasami naturszczycy są wartością nieocenioną w filmie. No, odwołam się tutaj w Polsce do Marka Piwowskiego. Pamiętam, w szkole on zrealizował taki film, Muchotłuk gdzie zorganizował wielką scenę w barze, do której sprosił wszystkich meneli z Łodzi i w to wpuścił kilku aktorów, którzy stymulowali akcję, studentów z Wydziału Aktorskiego, no i oczywiście kilku takich ważnych łódzkich meneli, którzy grywali w tym czasie w filmach szkolnych. I to było właśnie to, że zaaranżowanie jakiejś sytuacji, w którą się wpuszczało aktorów, amatorów, przynosiło doskonałe rezultaty. Obserwowało się to metodą na wskroś dokumentalną. Oni nie wykonywali, aktorzy nie wykonywali zadań reżyserskich, nie realizowali scenariusza, mieli tylko podane kierunki działania. I na tym to polega, że jeżeli człowiek odgrywa swoje życie w jakimś sensie tylko wie z grubsza o co chodzi, a robi się film wtedy długimi partiami, długimi scenami, długimi ujęciami, no to on działa spontanicznie, wie gdzie mniej więcej powinien dojść, ale jak do tego dojdzie, to już jest jego, jego, jego inwencja. Piwek tymi metodami właściwie realizował wiele filmów, bardzo lubił aktorów amatorów. No, ale w końcu to wszystko zależy od tego, jak rozumiemy film, co się rozumie przez film. Bo film fabularny to jest przede wszystkim opowiadanie historii, jakichś tam ciekawych anegdot. I to zazwyczaj bierze się z jakiejś bazy literackiej, stworzywa, które było książką, potem przerobione na scenariusz. No i to ludzie, którzy decydują, o wydaniu pieniędzy akceptują, przyjmują i potem chcą mieć mniej więcej to zrealizowane na ekranie. Więc przemysł filmowy musi się opierać na takich podstawach bardzo konkretnych i realnych, na scenariuszu. Natomiast oczywiście są zawsze peryferie, gdzie można zaryzykować wydanie pewnej sumy pieniędzy na to, żeby działać eksperymentalnie, żeby działać na granicy dokumentu, żeby działać paradokumentalnie. No jednym słowem, żeby się bawić, bawić film. To często doskonale przynosi, doskonałe przynosi rezultaty. Przecież gdzieś w tej formule działał i działa do dziś w jakimś sensie Tarantino, który przecież skrzykuje grupę kolegów, i nie wiem, do jakiego stopnia mają zapisane teksty, a do jakiego stopnia improwizują na planie i się bawią, wiedzą w jakim kierunku dążą, no ale są, y, są grupą twórczych ludzi, wymyślają, działają, bawią się i jest to rejestrowane. Więc to zawsze przynosi dobre rezultaty, a wniosek jest jeden, że nie ma jednej recepty na film. całkowicie, jak na mnie wiarygodni, gdy oglądałem film. Do tego doszło, że ja na przykład mam ten problem z głównym bohaterem, Antonim, że po prostu on mnie cały czas denerwuje Ja wiem, że to były inne czasy, inne podejście też do kobiet, co dzisiaj yy, by było odbierane bardzo negatywnie, ale jego jakby takie, yy, chociażby załamanie, kiedy on traci rok. Załamuje się, już jest zdenerwowany i to jego żona Maria, bierze poszewki, sprzedaje i zostaje na rower, zostaje na coś trochę jeszcze innego. Syn też jest bardzo obrotny, po prostu młody aktor wcielający się w bruna i to jego takie podejście, jak się zna na rowerach i dodatkowo jeszcze na stacji benzynowej pracuje. Emocje w, w końcowej części filmu, jakie z niego płyną, są po prostu yy, niesamowite. Chciałbym się tutaj się zapytać, czy tylko ja mam właśnie taki odbiór głównego bohatera, że on jest taki, no... Niespecjalnie, ja przynajmniej z nim nie mogłem się utożsamić, mnie go nie było szkoda, mi było szkoda jego żony i jego syna, no i drugiego jeszcze dziecka, ale on sam jest taki jakby obwiniał cały świat, a I po najmniejszej linii oporu trochę stanął się. Przygotowałeś się do tej naszej rozmowy lepiej niż ja, bo obejrzałeś film, ja tego filmu już od lat nie widziałem i on funkcjonuje we mnie jako, jako mgliste wspomnienie. Okay. Tutaj już bardziej takie techniczne, w do dzisiejszych filmów, jest bardzo dużo muzyki. Właściwie praktycznie jedynymi momentami, kiedy jest w tej kwestii cisza, to są dialogi, chociaż tutaj też, ale cały czas pojawia się ta muzyka. Ona nie przeszkadza, ona dobrze dopełnia. To była taka zasada w tamtym czasie panująca, że wypełniało się niemalże kompletnie film muzyką, czy to może być taki chwyt, powiedzmy, reżysera. Nie, myślę, że to jest kwestia przede wszystkim mody panującej w, tamtym, w danym okresie, w danym środowisku, no i indywidualnych predyspozycji reżysera. No wiesz, dzisiaj, kiedy jest ogromna łatwość robienia filmów metodami stuprocentowymi, dialogi rejestruje się na planie, to oczywiście te, te dialogi są czymś oczywistym, codziennym, i wszechpanującym. Dawniej, w tych latach, kiedy, kiedy działała Szkoła Neorealizmu bezpośrednio po wojnie, były ogromne, ciężkie kamery, które umożliwiały zdjęcia stuprocentowe, więc to od razu była inna skala trudności w samej realizacji, inne mechanizmy, jeżeli Desika chciał poruszać się, być mobilny wśród żywych ludzi i na peryferiach, nie w atelier, tylko na ulicy, no to używali kamery do ręki lekkiej, która nie umożliwiała dźwięk zdjęć dźwiękowych, zdjęć stuprocentowych. Stąd cała postprodukcja dźwięku odbywała się w studio. Stąd stosunkowo łatwo było położyć muzykę na długie minuty filmu, a trudniej i bardziej kosztowne było pracowite, żmudne rekonstruowanie efektów synchronicznych, efektów niesynchronicznych, no i oczywiście postsynchrony. Ale wchodzę za bardzo w, w kuchnię, w warsztat, po prostu jest kwestia predyspozycji i, i mody. Dzisiaj Przecież zawsze mamy w filmach muzykę, jest ich więcej, jest, jest, ich, jest jej mniej. No, on, muzyka ma służyć, muzyka ma służyć opowiedzeniu głównej historii I, i nie może być jej za dużo. Najfajniejsza w filmie w gruncie rzeczy jest cisza. A czy do rzeczy modnych można też zaliczyć taki zabieg, który ja zauważyłem, że w scenach dialogowych opartych na kontrplanach, kiedy mamy tylko jedną postać? one są umiejscowione centralnie. Nie patrzą w obiekty, patrzą trochę z boku, ale są w kadrze umiejscowione centralnie. Kiedy dzisiaj już jest to przesunięcie do lewego bądź prawego mocnego punktu, tam było to centralne. Czy to też jest jakby kwestia mody, że to się zmieniło w czasie, że na przykład wtedy kompozycja centralna w scenach dialogowych, czy to też w przypadku po prostu tego filmu jest, no tak sobie zdecydował reżyser, czy też operator? Nie mam pojęcia, jakby to można zanalizować i, i rozłożyć na czynniki pierwsze. Z mojego dzisiejszego punktu widzenia i moich kanonów estetyki, z mojego punktu widzenia dzisiejszego nie należy scen dialogowych postaci kadrować centralnie. Powinny być z boku, bo one mają ze sobą korespondować, one mają ze sobą rozmawiać. Więc ja, kiedy rozmawiam ze studentami, no to traktuję to zawsze jako, jako błąd. Ale dzisiaj oczywiście kadruje się w taki sposób, że ludzie mówią nosem do ramki. Jeżeli jest to konsekwentnie robione w scenie, czy w sekwencji, czy nawet w całym filmie, no to zostaje podniesione do rangi środka wyrazu, to coś zaczyna znaczyć. Natomiast, jeżeli mówisz o tym szczególe, w przypadku złodziei rowerów, to ja bym powiedział raczej, że to jest nieprzywiązywanie wagi do tego. W tamtym czasie może jeszcze tak głęboko nie analizowali wszystkich za i przeciw e, wartości przekazu, jaki tkwi w obrazie takim czy innym, tak realizowanym, inaczej realizowanym. Myślę, że musiała być to jakaś może lokalna szkoła związana z Cinecita, albo jako opór do Cinecita, e, że tak to było kadrowane. Nie wiem, czy można i czy należy przywiązywać do tego jakąkolwiek wagę. A czy taką ogóle, jakby trochę wartością ponadczasową jest sam temat? prostu ten dodatkowy jakby temat mamy kradzież roweru, który potem zostaje zdemontowany i naprawdę prawdopodobnie ląduje na targu i można go, że tak powiem, też odkupić albo i w całości, albo i w szczęścia. I kiedyś to rower był taki, no, że tak powiem, częścią człowieka, dzisiaj mamy samochody, ale niewiele się zmieniło, dzisiaj też samochody są kradzione, na drugi dzień można trafić na giełdzie, albo w częściach gdzieś, czy to jest właśnie takie jakby też dodatkowe dzisiaj współcześnie Wartość tego filmu, że warto go obejrzeć po prostu, żeby zobaczyć nie tylko świetne zdjęcia, nie tylko inny sposób opowiadania narracji, ale też coś takiego, że w tamtym czasie też ludzie byli związani z przedmiotami bardzo, bardzo mocno. Podnosisz to, ten problem na, na poziom filozoficzny. Być może tak Desica kombinował, ale nie wiem, nie potrafię tego przeanalizować, bo po prostu była to rzecz, był to przedmiot, który dla tego człowieka, tego bohatera, tego bohatera, który nie miał nic, tylko miał rower, no, to była rzecz, która była dla niego wszystkim. Wobec tego nie wiem, ale być może, że twoja analiza ma ręce i nogi. To już takie bardziej też degresyjne spostrzeżenie, bardzo mi się spodobało w jednej scenie, Kierownicą. Jest to bardzo minimalistyczne, kiedy dzisiaj w filmach mamy naprawdę rozbudowane, to jadąc po prostej drodze, tak zakładając. I taka wizualna rzecz, czy masz podobne spostrzeżenie i w innych filmach, ale mniej mnie nie razi w tym filmie z 1948 roku, kiedy widzę, że tło jest dołożone i prawda, bohaterzy robią to na planie, niż dzisiaj, kiedy tło jest komputerowe, albo też jeszcze starą metodą na planie, na tle projektora i że. Dzisiaj jest jakby to bardziej bolesne dla oczu, kiedy to się nie zgadza, ale w tych starszych filmach to jest jakby takie przyjmowane no za, za normę, no bo wiadomo, że nie było takiej technologii. Czy masz w tej kwestii podobne wizualne uczucie? Tak, to jest Twoja uwaga jest słuszna, bo oczywiście technika filmowa się rozwija cały czas. I od początku właściwie mamy do czynienia z pewnego rodzaju umownością. I na początku tej umowności było znacznie więcej i w miarę rozwoju w techniki tej umowności jest coraz mniej, a coraz więcej jest naturalizmu, weryzmu w obrazie filmowym i w sposobie realizacji. Wobec tego to, co mówisz o połączeniu tylnej projekcji z przednim planem, no to po prostu w latach 40. czy 50., jeżeli takie rzeczy robiono, no to, no to robiono. To to było fantastycznie. To byli szczęśliwi, że, że to w ogóle jest. A teraz pomyśleć o tych detalach, detalach do detali, o których ty tutaj mówisz sposób poruszenia kierownicą że to powinno się idealnie zgadzać zakręt w lewo to zakręt w lewo duży to dużo kręcenia to już jest wyższa szkoła jazdy, na którą oni właściwie, drugi reżyser realizując film, mógł nie zwracać uwagi, bo to wszystko, te niedokładności mieściły się w konwencji, w konwencji umowności. Kręcimy film, obawiamy no, się, że to nie jest jakby prawda, tylko to jest film. A dzisiaj jest inne podejście. Dzisiaj przeszliśmy, znaczy dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, przeszliśmy przez etap takiego właśnie absolutnej prawdy, weryzmu. Jeżeli pada deszcz, to pada deszcz, nie, to 10 straży pożarnej straży pożarnych sekcji i deszcz pada na całej ulicy. Jeżeli przystanek jest przy moście Kierbedzia, to przystanek ma być przy moście Kierbedzia, a następny ma być przy, po drugiej stronie rzeki i, i przeszliśmy przez ten etap jakby dokładności totalnej. No dzisiaj znowuż właściwie weszliśmy w ten etap, w okres, kompletnej umowności przez to, że komputery w komputerach wszystko możemy wygenerować, więc nic nie pozostaje dziś prawdą, wszystko jest umownością, tylko umownością tak zrealizowaną, że wygląda stuprocentowo prawdziwie, ale jest nieprawdziwe, bo jest niemożliwe ze względów praw, fi, praw fizyki, no po prostu. Więc dzisiaj te, te rzeczy są realizowane tak perfekcyjnie, że po prostu my nie wiemy, jak one są robione i to właśnie już nie trzyma się kupy. Ale wahadło wychyla się raz w lewo, raz w prawo i ono się ciągle waha i nie wiemy, co będzie jutro. To nie jest długi film, łącznie z napisami mi może półtorej godziny, chociaż też różne wersje, widziałem, krążyły w Niemczech, bo by na przykład krótsze o pięć minut. Ale czy dla współczesnego widza, Twoim zdaniem, to byłby, tak powiem, kwiaty, trudny do wysiedzenia film, ponieważ tam tempo jest zupełnie inne. Tam niby są pościgi, niby jest akcja, ale jest bardzo spokojnie. Głównie pewnie dzięki ujęciom, które są bardzo długie i skomponowaliście, się, to by był szatkowany montaż, po prostu napięcie wyrosło w każdej scenie pościgowej. Czy taki właśnie, współczesny młody student yy, może być problem z odbiorem? takiego filmu. Czy, ja mam takie wrażenie, ale czy ty to podzielasz? No już i tak i nie. Bo po prostu student szkoły filmowej, tej czy innej, oswaja się z różnego rodzaju sposobami narracji, z różnymi filmami, więc zawsze będzie w stanie, jeżeli się zaprogramuje, wysiedzieć. No, podam przykład: rosyjska arka, film w jednym, półtora godzinny, zrobiony film w jednym ujęciu. Stało się to możliwe, kiedy technika na to pozwoliła. Przedtem w latach 60. Hitchcock robił jeden czy dwa filmy prawda, w ujęciach dziesięciominutowych. Janczo na Węgrzech robił filmy bardzo długimi ujęciami w latach 60., 70. To była moda na tego typu eksperymenty i to wcale nie oznaczało, że to miało być nudne, wręcz odwrotnie, bo była inscenizacja wewnątrz kadru i dzisiaj oglądamy to jako swego rodzaju eksperymenty i, i bez żadnej taryfy ulgowej, to po prostu może być bardzo ciekawe. Więc to znowuż, wiesz, styl opowiadania filmowego jest inny trochę w Ameryce, a trochę inny w Europie. Tu w Europie generalnie stosujemy opowiadanie dłuższymi ujęciami, pozwalamy widzowi na to, żeby w ogóle rozpoznać to, co się dzieje na ekranie. W Ameryce prowadzą nas jak zarączkę, i montaż często jest tak szybki, tak krótki, tak ostry, że przestaje do nas docierać warstwa znaczeniowa, a tylko z tego rodzi się jakaś emocja. To jest oczywiście gruba przesada. No ale zawsze właściwie tak było, że u nas w Europie dominował. Dominowało pojęcie mastershotu, czyli sfotografowania całej sceny w jednym ujęciu, długim ujęciu, skomplikowanym ujęciu, z jazdą, z kranem. A w Ameryce e, myśleli montażowo, plan ogólny, a potem wcięcia w scenę, zbliżenia, zbliżenia, zbliżenia, plany, kątplany tak się, że tak powiem, rodziła amerykańska kinematografia, a inaczej się rodziła europejska. Oczywiście te granice nie są tak klarowne, jak ja tutaj mówię, ale coś w tym jest. Takie generalne myślenia są za oceanem i, i w Europie. Dzisiaj oczywiście jest, wszystko się miesza, jest konwergencja, wszystko można, każdy potrafi, w każdym stylu. Na pierwszy rzut oka zakończenie może wydawać się nieoptymistyczne, bohaterzy nie odnajdują Wawelu, ale dla mnie na przykład ono pozostaje zostawia widza jakby z jego wersją, który może decydować, Bo tak jak akcja ma miejsce podczas weekendu, przez kilka dni, bohaterzy mają jeszcze w teorii szansę na odnalezienie skradzionej zguby. Dla mnie na przykład, ja daję im szansę, że do poniedziałku odnajdą. a Robert i wszystko dobrze się skończy. A czy ty pamiętasz swoje pierwsze takie, powiedzmy, wrażenie, kiedy no następuje napis, koniec? Nie, nie pamiętam. Ale oczywiście to jest bardzo dobry chwyt, pozostawienie nadziei na końcu filmu, więc jeżeli Desica to yy, zrobił, to niewątpliwie zrobił celowo. No, ja ci powiem, nie wszystkie filmy w tamtej szkoły, ze szkoły neorealizmu kończyły się nutą optymizmu. Większość kończyły się pesymistycznie. Ale to już jest jakby sprawa chyba rodzącego się, rodzącej się komercji czy świadomości, że, że film, dzieło sztuki filmowej powinno się kończyć dobrze, bo na to ludzie pójdą. Nie, śmieję się, Desika tak nie mógł kombinować w tamtych czasach, ale mm, ja wiem, w Ameryce happy end jest obowiązkowy, w Europie Niekoniecznie w Europie potrafimy filmy, w Polsce potrafimy filmy kończyć ślepym załkiem pesymistycznie, bardzo rzadko. Ja nie lubię. Ja chcę, wiesz, to dochodzimy w tej chwili do, do pytania, czym jest film. Czy to jest rozrywka, czy to jest przeżycie intelektualne, czy to jest jakieś doświadczenie egzystencjalne. Kiedy ja byłem w średnim wieku, to właściwie w ogóle nie chodziłem na komedię bo uważałem to za czystą stratę czasu i w ogóle ludzi, kolegów, którzy robili komedię, uważałem za jakichś takich nie, nie w pełni po kolei, no bo to szkoda czasu swojego życia twórczego na poświęcanie, poświę, poświęcania tego życia na zrobienie czegoś, co ma służyć tylko rozrywce. Rozrywkę mało ceniłem. Uważałem, że tylko dramaty psychologiczne, filmy głębokie mają sens wypowiedzieć się powiedzieć coś ważnego o życiu. Dzisiaj inaczej na to patrzę. Dzisiaj po prostu wiem, że my wszyscy potrzebujemy oddechu od kłopotów dnia codziennego. Wobec tego dobra komedia, dobry film muzyczny, lekki, jest czymś, co pozwala odreagować, co pozwala oderwać się od rzeczywistości. Mnie przytłacza dzisiejsza rzeczywistość. 10 lat temu, Mniej mnie przytłaczało, a dzisiaj jakoś bardziej mnie smuci. Wobec tego w telewizji oglądam wyłącznie komedie. Rodzime czy zagraniczne? I takie, i takie. Z tym, że rodzimych dobrych jest bardzo mało. Muszę tu powiedzieć, że przekonałem się do twórczości Jacka Bromskiego, w jego filmy w czasach, kiedy ukazywały się na ekranach, czyli 15 lat temu, 10 lat temu, w ogóle nie zauważałem, w ogóle nie chodziłem. Ale teraz, kiedy zobaczyłem ten, ten, ten, ten jego cykl filmów, trzech filmów o dziejących się na wschodzie, no, bohaterem jest taki ksiądz na no, takiej plebanii zapyziały i, i, i tam się to wszystko dzieje wokół. I, i on zrobił trzy filmy na ten temat. No, po prostu zobaczyłem, że te filmy są świetnie zrobione, rewelacyjnie zrobione w sensie warsztatowym, pod każdym względem i od tego momentu zacząłem oglądać jego inne filmy i oczywiście nie wszystkie są tak super dobre, popełniał również filmy błahe, ale no ale dobra komedia, dobry, dobry taki lekki utwór dostarcza przyjemności i oddechu i o to też chodzi, nie wszystko w filmie, który jest biznesem, ma być sztuką z najwyższej półki. Bardzo dziękuję Ci za wskazanie tego filmu, bo pomijając wszystkie nagrody, jakie on dostał, to dla mnie było to coś innego, coś ciekawego, taki pokazanie takiego punktu też przełomowego, kiedy kino zaczęło trochę co innego pokazywać, No poza tym jest też świetnie nakręcony i na przykład sceną jest moment, kiedy bohater wsiada po raz pierwszy na swój odzyskany i jednocześnie jedzie i trzyma drabinę i otaczają go inni, tacy sami, bo jadł przyklejać plakaty i po prostu jest to tak jednocześnie nierealne, kiedy patrzy, z mojej perspektywy, kiedy, kiedy patrzę na to dzisiaj, ale z drugiej to jest taki obraz, jaki wtedy, wtedy funkcjonował, także ja też uważam, że to jest bardzo ciekawe dzieło pod względem i wizualnym, ale i treściowym. Jestem Ci za to bardzo wdzięczny, tak samo jak i za rozmowę. Dziękuję bardzo. W świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu